Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia.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 To Karol Zok, Marcin i Krzysztof Motyl, Sebastian Głuch oraz Gabriela Cichońska i Anna Hetmańczyk. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że prokuratorzy pracują do końca lipca z racji zachowania trzymiesięcznego miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wnioski o odwołanie sześciu prokuratorów złożył nowy naczelnik wydziału w Katowicach Marek Wełna. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego w sprawie śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki, informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu na Platformie X. Posiedzenie aresztowe rozpocznie się jutro o 8 w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. 57 latek z nieustalonych przyczyn potrącił poruszającego się rowerem parlamentarzystę. Łukasz Litewka zginął na miejscu.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 Zmiana władzy na Węgrzech, sojusz NATO, wojna Rosji z Ukrainą oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. To tylko niektóre tematy, o których dyskutowano dzisiaj w Starogardzie Gdańskim. Biorący udział w debacie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewniał, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego programu do zbrojania SAFE. O ile pamięć nie myli, 44 miliardy euro. Rząd znalazł sposób, procedury ruszyły. W najbliższych tygodniach do Polski dotrą Pierwsze przelewy będziemy mogli inwestować w polskie fabryki zbrojeniowe, w polski sprzęt, w nowoczesne polskie wojsko. Po zawetowaniu w marcu przez prezydenta Karola Wrockiego ustawy wdrażającej Safe rząd przyjął uchwałę, która umożliwia podpisanie w jego imieniu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki Safe. Program przewiduje 150 miliardów złotych wsparcia na zakupy sprzętu wojskowego. To są aktualności jedynki. Konflikt z prezydenckimi ministrami był powodem rezygnacji Sławomira Cęckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tak uważają twórcy podcastu Strefa Wpływów. Chodziło o spór w środowisku prezydenckim, mówił Roch Kowalski z Polskiego Radia 24. Tajemnicą Polich jest to, że to nie brak dostępu do informacji niejawnych był powodem tego odejścia, tylko spór jaki toczył się wewnątrz szeroko rozumianego otoczenia prezydenta, bo BBN i Kancelaria Prezydenta to jednak dwie oddzielne instytucje spokrewnione niejako taką Unią Perspektywą.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 Wczoraj Pałac Prezydencki ogłosił, że Sławomir Cenckiewicz złożył na ręce prezydenta Karola Nawrockiego rezygnację, a pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski. Sławomir Cenckiewicz ogłosił, że powodem jego decyzji było m.in. odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz w jego ocenie działania rządu, które sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN. W Łodzi powstanie Międzynarodowe Centrum Science Fiction imienia Wojciecha Siódmiaka. Malarz i rzeźbiarz to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu fantastycznego na świecie. Centrum będzie miejscem dla fanów diuny czy gwiezdnych wojen. W przestrzeni znajdziemy dzieła autorstwa Wojciecha Siódmiaka. Zapowiada Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi. To będzie miejsce, które połączy, tak jak pan Wojciech tego chce, jego fantastyczne wizje z nauką i nowymi technologiami. Tymczasową siedzibą centrum będzie budynek przy Piotrkowskiej 305. Docelowo będzie się ono mieścić w willi Ansztata w parku imienia Andrzeja Struga. Najpierw jednak zabytkowy budynek musi przejść generalny remont. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. POGODA. W nocy na termometrach od 3 do 6 stopni przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni możliwe na północnym wschodzie. We wschodniej części Polski słabe opady deszczu. JEDYNKA Polskie Radio Reklama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 Muzyczne spotkania Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Dzisiaj zapraszam Państwa na specjalne wydania audycji muzyczne spotkania. Na podsumowanie, podsumowanie radiowego konkursu na najlepsze płyty z muzyką folkową, który to konkurs Radiowe Centrum Kultury Ludowej organizuje co roku. Konkurs na folkowy fonogram roku 2025. Zbieramy w ten oto sposób wszystkie płyty wydane w minionym roku inspirowane muzyką tradycyjną, inspirowane muzyką korzeni, regionów. I w odsłonie za rok 2025 na podium znalazły się cztery płyty. I teraz y, przedstawię Państwu wyniki. Zaczniemy od trzeciego miejsca, które egzekwo zajęły Haida Banda z płytą Nieprawdziwa i Rafael Rogiński i trio Różiczniak Tajni z Płytą Bura. Drugie miejsce w tym konkursie zajął kwartet Oberka Stravel z debiutancką płytą Oberka Stravel, a pierwsze miejsce i tytuł folkowego fonogramu roku 2025 zdobył Sam Kowalski również z debiutancką płytą. Sam Kowalski jest dzisiaj z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sam Kowalski, oczywiście dobrze Państwu znany, Mateusz Kowalski, a znany z wielu różnych składów y, grających muzykę folkową i nie tylko, takich jak Tęgie Chłopy, Nic po nie", Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Kompania Adama Struga, Monodia Polska czy Radical Polish Ensemble. I teraz pierwsze moje pytanie jest takie, czy lubisz udzielać wywiadów? Bardzo. Lubię gadać. A pytanie bierze się stąd, że w tych zespołach to są, to są liczne zespoły i przy okazji ich muzyki, oczywiście też udzielasz wywiadów, ale na pewno jest to trochę inna pozycja i inna rola niż mówić o płycie swojej, debiutanckiej, nagranej solowo. Oczywiście, oczywiście wypowiadając się za kilka osób naraz trochę inaczej, inaczej się rozmawia, a inaczej się mówi o swoim, więc oczywiście, że tak. To powiedz teraz, czy to jest duża zmiana dla Ciebie, tranzycja z płyt nagrywanych właśnie w takich licznych zespołach do płyty solowej? Nie aż tak duża, ponieważ mhm. uprawiam muzykę w bardzo różnych okolicznościach, składach i sytuacjach, więc zdarzyło mi się już wielokrotnie występować solo, tylko że nie zawsze na scenie. Czy musimy przypominać? Może przypomnijmy, bo myśmy przecież w wielu audycjach rozmawiali z tobą na temat i tej płyty, i na temat konkursu, ale przypomnijmy, co się na nią składa. Sam Kowalski, czyli co? Czyli... Moja osobista lista przebojów oberkowych. To są moje ulubione melodie. Te, które mi najczęściej chodzą po głowie i przypominają się w różnych porach dnia i nocy i okolicznościach. Więc jest to absolutnie subiektywny własny wybór melodii, na które trafiłem w swojej drodze. Kiedy i jak? I co to są melodie oberkowe w ogóle? Zajmuję się tym zjawiskiem, tym niesamowitym zjawiskiem, tym cudem bym powiedział od jakichś chyba już z 15 lat w różnej formie, z różnym natężeniem, w różnych składach. Zaczęło się od tego, że, że, że natknąłem się na tę muzykę na warszawskich festiwalach, potem, potem ktoś mnie zaciągnął do muzykantów na wieś. Potem miałem, miałem też przyjemność brać udział w różnych akcjach, na przykład zajęciach dla dzieci na tamtych terenach, albo prowadziłem warsztaty instrumentalne w różnych miejscach. Przypomina mi się na przykład Zamek w Szydłowcu, tam gdzie jest Muzeum Instrumentów Ludowych. W bardzo różnych miejscach w naszym kraju doświadczałem tej muzyki i, i, i odmieniałem, ją, odmieniałem ją przez różne przypadki. A oberkowe melodie to to taki, taki materiał muzyczny, który studiowałem przez lata i dalej studiuję, z tego się nie da się nauczyć i kropka. W dużej mierze po to, żeby dobrze grać tancerzom, ale też, ale też ku, nazwałbym to, medytacji własnej, ponieważ ta muzyka zawiera w sobie masę ciekawych, ciekawych spraw muzycznych. Opowiadałeś już o tym wcześniej w rozmowach o tej płycie i także przy okazji twojego występu w konkursie muzyki folkowej Nowa tradycja w roku 2024, ponieważ przypomnijmy, że to wtedy zaprezentowałeś po raz pierwszy słuchaczom tak oficjalnie ten repertuar i materiał, ale niektórzy mieli okazję słuchać tego wcześniej już, tylko w okolicznościach nieco bardziej intymnych niż sala koncertowa Polskiego Radia. W jakich okolicznościach? Domowych, i, imprezowych. Zresztą nie jest to nic dziwnego, bo, bo, bo z każdą muzyką, którą gram, najpierw, najpierw ona się rozwija i sprawdza w różnych nieformalnych sytuacjach na początek, a potem dopiero robi się nagrania i, i, i chodzi z tym do ludzi. Więc nie jest to dla mnie jakaś zupełnie nowa sytuacja, acz, acz rzeczywiście to, że, że sam za to odpowiadam w całości, to, to jest nowum dla mnie. Słowa. Czy są wzięte z pieśni tradycyjnych, których się nauczyłeś, czy sam nieco dodałeś? Bo one brzmiały bardzo uniwersalnie. Mm -hmm. Słowa są, nawet y ciężko powiedzieć, że są z pieśni tradycyjnych, ponieważ przyśpiewki, jak część z państwa na pewno wie, to takie Krótkie formy tekstowe trochę same w sobie są takimi pieśniami, czymś w rodzaju haiku albo takich miniatur. Te teksty, które śpiewam na, na swojej płycie i na koncertach to są prześpiewki, które napotkałem w różnych właśnie sytuacjach, od różnych ludzi. Nie tylko mistrzów tradycji, bo też mam wielu przyjaciół, którzy się tym zajmują i mają ogromną wiedzę na ten temat, więc zawsze ktoś podpowie coś nowego, podrzuci nowy hit. Też można po staremu wysłyszeć, na przykład na potańcówce, tak jak, tak jak dawni muzykanci się często uczyli, że i melodie łapali ze słuchu, jak inna kapela grała i przyśpiewki też, oczywiście. To jeżeli mielibyśmy może tak z ciekawości, określić na przykład autorstwo niektórych tych, powiedziałabym raczej inspiracji, bo myślę, że to raczej pewnie są inspiracje niż powtórzenia jakichś konkretnych melodii, konkretnych osób, ale niektóre utwory wiążą się ze szczególnymi osobami dla ciebie. No na przykład Duda, Zaraś, Gaca korzystają z tego też, czego ty się od nich nauczyłeś, ale są w pewnym sensie trochę chyba hołdem oddanym im? Te melodie, które gram, one są przełożone dość bezpośrednio z tych, które były grane na skrzypcach. Ale sam byłem zdziwiony, co z nich wychodzi, gdy, gdy gra się na innym instrumencie, z innym strojem i na przykład w ten sposób puste struny są inne niż na skrzypcach. Więc mhm. nagle niektóre dźwięki się wybijają jakoś tak nienaturalnie bardziej niż jak się graje na skrzypcach. Więc na przykład, jeśli chodzi o melodię, którą zatytułem Duda, bo jest to ulubiony oberek Tadeusza Dudy, który grał właśnie Józef Kędzierski, to sam byłem zaskoczony, że, że grając tę melodię, ona nagle brzmi tak bardzo bardzo różnie niż to źródłowe nagranie, acz dźwięki są te same. Rzeczywiście też ten instrument użyty na, na płycie. Gitalele. Również nastrojony troszeczkę inaczej niż standardowo, powoduje pewne rozwiązania i, i na przykład pamiętam, że mój, mój kolega tę melodię, która nazywa się Duda, był mocno zdziwiony, jak mu powiedziałem, że to jest właściwie to, co on zna bardzo dobrze i potem posłuchał i mówi, no rzeczywiście, no tak, rzeczywiście to jest to, tylko że dziwny inny kształt przybiera to my korzystamy w muzycznych spotkaniach z tego, że padł tytuł utworu Duda kilka razy i zrobimy sobie teraz przerwę na muzykę, sięgniemy po utwór z tej płyty, a dla państwa mamy też prezent, właśnie egzemplarz płyty, płyty winylowej Sama Kowalskiego, płyty Sam Kowalski, czyli zwycięzcy tytułu folkowego fonogramu roku 2025. Pisać mogą Państwo smsy pod numer 71151 albo maile na adres aleksandra.tykarska.małpa.polskieradio.pl. Słuchamy Dudy, a do rozmowy wracamy za kilka minut. Program pierwszy Polskiego Radia. Pałóż Kowalski z nami dziś w studiu radiowej jedynki w audycji muzyczne spotkania, a spotykamy się w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, radiowego konkursu na najlepsze płyty folkowe minionego roku, czyli konkursu na folkowy fonogram roku 2025. Sam Kowalski na pierwszym miejscu tego zestawienia. Czy to było dla ciebie zaskoczenie, czy nie? Było. Było. Nie wiem, nie wiem, co ci mogę odpowiedzieć, ponieważ po prostu się tego nie spodziewałem. Nic, nie miałem żadnych założeń, zgłaszając tę płytę do konkursu. Nawet w pewien sposób zgłosiłem ją i trochę o tym zapomniałem, że ją zgłosiłem, bo natychmiast się wziąłem za inne rzeczy, a mam ich sporo, tych muzycznych i trochę mi to nawet przez chwilę wyleciało z pamięci. Potem sobie tak przypominam, a rzeczywiście jest przecież ten konkurs. No, ciekawe, co z niego będzie. Ale nie, nie zakładałem niczego, ponieważ też ta płyta w, tak, w moim odczuciu jest bardzo prosta, taka w jakiś sposób surowa, nie zakładałem, że, że tak, tak, tak prosty produkt może coś takiego spowodować. Ale z kolei, wracając do Konkursu Muzyki Folkowej, Nowa Tradycja z roku 2024, w którym zostałeś laureatem Nagrody Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie mazurków. Taka nagroda właśnie jest w tym konkursie do zdobycia. I tę nagrodę przyznano ci między innymi za zmianę oblicza muzyki folkowej, za zmianę idiomu pewnego. Czujesz, że to zrobiłeś? Czuję, że wpadłem na coś zupełnie oczywistego, ale tak to bywa z tymi pomysłami różnymi, że jak już się na nie wpadnie, to się okazuje, że to było po prostu tak oczywiste, że starczy właśnie zagrać tę samą melodię, ale na innym instrumencie w pewien sposób, no, w pewien sposób taki jest przepis na to, ale oczywiście też y, pozwoliłem sobie na dość dużą tam swobodę w tempie, więc, więc odszedłem od tej klasycznej formy oberkowej w wielu aspektach. Ale mm -hmm. w pewien sposób rzeczywiście to, co zrobiłem, to po prostu zagrałem na innym instrumencie te melodie, które wcześniej grywałem na przykład na skrzypcach. Teraz trochę poruszając temat konkursów w takim razie. Konkursów na płyty zestawień, które mają nam pomóc, powiedzmy, tworzyć w miarę kompleksowy obraz tego, co się ukazało na rynku muzycznym w minionym roku, czy w danym roku. Poruszając te tematy konkursów, jak ty myślisz, sam powiedziałeś, że tak trochę zapomniałeś, żeby się zgłosić, to faktycznie pewnie tak jest. Jak myślisz, co artystom, zespołom i muzykom może się najbardziej przydać przy okazji takich konkursów? Jak te konkursy mogłyby działać, być zorganizowane, żeby im pomóc? Bo przecież są dla artystów. Mnie na przykład przydały się tak, że nagroda Instytutu Fryderyka Chopina spowodowała, że po prostu wziąłem się za nagranie płyty, bo, bo i dostałem fundusz jakiś i dostałem taką motywację, że, że warto. Zresztą przyznać muszę, że dowiedziawszy się o tej nagrodzie też natychmiast przyszła mi długowa myśl, żeby robić drugą część. Z tą materią jest tak, że w, w przeciwieństwie do zespołów nikt nie pogania, nikt nie ciągnie za uszy, nie gonią żadne projekty, nie trzeba nagrać płyty. Mówisz o tym, jeśli się gra solowo? Tak, czy... jeśli się gra solowo, to można po prostu nic z tym nie zrobić i się nic nie wydarzy. Zresztą tak samo jak na koncertach solowych. Ale odpowiedzialność a, jest, można powiedzieć, poniekąd większa, bo skupiona na jednej osobie, a nie rozproszona. Oczywiście i cała kasa dla mnie. To jest dużo dużo tych, dużo rzeczy. Dużo jest odpowiedzialności, dużo jest też... Wolności. Wolności, dużo, dużo jest też profitów z tego, że się gra solowo, bo łatwo dojechać, nie trzeba się z nikim umawiać. Mam jeden mały instrument. Bardzo to jest miłe. Acz. A czy rzeczywiście jadąc kiedyś na koncert, nawet mi się smutno zrobiło, że jadę tak sam i wracam sam. Tylkoś mi tak łyso było z tym, więc jest to specyficzny stan, który nauczyłem się lubić, ale niekoniecznie jest to takie oczywiście proste i miłe. Duża odpowiedzialność w tym na przykład, że siedzi się samotnie na scenie i rzeczywiście, jak się nie powie żadnego słowa, to będzie cisza. Mhm. No bo raczej ludzie nie gadają na koncertach i po prostu jest cisza i ona trwa dwie i pięć sekund i jak, jak mnie zatka, to po prostu nikt nic nie powie. A jeżeli miałbyś w kilku słowach, hasłach, no maksymalnie zdaniach, raczej hasłach, opisać utwory, które składają się na tę płytę, jakie to byłyby hasła? O trudne Z jaką tru historią się to, może wiążą? To trudne, to może wybiorę kilka po prostu. Mhm. Na przykład pierwszy utwór, który nazwałem Pijaweczka, to rzeczywiście jest oberek, który nazywa się Pijaweczka i można go posłuchać w wykonaniu Piotra Gacy, ale zaskoczycie się Państwo, bo jest on takim wyjątkowym, wyjątkową melodią, która zaczyna się bardzo wysoko, jest taka piszcząca, taka dość, dość drapieżna. No myślę, że będziecie państwo zaskoczeni, jak porównacie sobie tę wersję źródłową i, i tę moją, ale jak dobrze się wsłuchacie, to zauważycie, że to rzeczywiście są te dźwięki. Rzućcie uchem, bo ciekawie jest porównać. Znajdziecie pod, pod właśnie nazwą oberek pijaweczka. Mhm. Na przykład utwór numer 4 na stronie A płyty pochodzi z kolei od mojego przyjaciela Marcina Lorenza, z którym już znamy się trochę lat i to jest melodia, o którą znam od niego akurat, i dlatego ją tak zaszyfrowałem w, w nazwie. Kojarzy mi się z Marcinem po prostu ta melodia i zawsze jak ją gram to go wspominam. A następny kawałek, który ma tytuł Siwiec to oczywiście na cześć Marii Siwiec, z którą przegrałem już godziny i przeżyłem wiele świetnych film, muzycznych i, i ludzkich po prostu. Bardzo wiele, bardzo wiele nauczyłem się od Marii Siwiec i w sprawie tekstów i w sprawie melodii. Jest to niebywałe źródło. Niebywałe źródło starodawnej, pięknej muzyki. Zresztą część rzeczy, które śpiewa, są też jej autorstwa. To jest też bardzo ciekawe. Bo, bo rzadko potrafimy wskazać autorów w tych melodiach, a w tym przypadku rzeczywiście jest to możliwe. I te melodie z Marysią graliśmy po prostu bardzo wiele razy, więc w jakiś sposób od razu mi się z nią kojarzy. Potem te dwa numery, które następują po sobie, Duda i Zaraś, pierwsze na, na stronie B płyty, to są właśnie, można powiedzieć, hołdy dla świetnych skrzypków Józefa Kędzierskiego i Józefa Zarasia. Dużo jest tutaj, powiedziałbym, takich laurek dla różnych muzyków, muzykantów, śpiewaków, śpiewaczek. I jakoś chciałem wspomnieć te osoby na tej płycie. Płyta sama, sama nie powstała. Bo wielu ludzi powiedziało mi dobre słowo i jakoś zachęciło i dodało otuchy i trochę może pociągnęło za uszy, żeby, żeby te rzeczy się wydarzyły. Bo ja wiem, a nawet czasem nie wiem, ale przynajmniej czasem wiem, co chcę zagrać i jak chcę zagrać. A, a jeśli chodzi o takie względy formalne, to, to, to trudno mi z tym idzie. Nie wiem, nie wiem, gdzie się idzie, żeby wydać płytę. Nie wiem nie umiem zrobić sobie grafiki, więc bardzo wielu ludzi mi pomogło przy tej płycie i trudno to krótkimi słowami wyrazić, jak to, jak to jest ważne. Myślę, że po prostu płyty tej by nie było i tego mojego grania by, by nie było, gdyby, gdyby nie, nie cała drużyna miłych, przychylnych, mądrych ludzi. Czyli nie sam. Sam Kowalski, Mateusz Kowalski i tytuł folkowego fonogramu roku dla twojej debiutanckiej solowej płyty Sam Kowalski. Folkowy fonogram roku 2025. O niej dzisiaj rozmawialiśmy w muzycznych spotkaniach. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Polecam się. Dobrej nocy. Państwa, Sylwia Słułkowska. 14 kwietnia przeżywaliśmy 1060 rocznicę Chrztu Polski. To nie tylko wydarzenie z historii, ale moment, który wciąż kształtuje naszą tożsamość, jako wspólnoty i jako ludzi wierzących. Okres wielkanocny, w którym Kościół przeżywa tajemnicę nowego życia, jest wyjątkowo dobrym czasem, by wracać do znaczenia Chrztu, i odkrywać go na nowo. To okazja, aby zapytać, czym jest dziś dla nas chrzest? Czy pamiętamy, że to nie tylko fakt z przeszłości, ale dar, który może nadać kierunek całemu życiu? O spojrzenie na chrzest polski i na nasz osobisty chrzest poprosiłam biskupa Artura Mizińskiego. Chcemy odkrywać na nowo chrzest jako początek drogi wiary, zarówno w wymiarze indywidualnym każdego z nas, jak i w wymiarze narodowym, także w wymiarze państwowym, bo przecież Chrzest leży u początków państwowości. Przez chrzest Polska została włączona w świat kultury łacińskiej. Zostaliśmy się obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Chrzest mieszka to wydarzenie historyczne, także polityczne, ale przede wszystkim religijne. I wracając do korzeni, wracając do początków, chcemy przeżyć na nowo tajemnicę chrztu. W chrzcie wszystko się zaczęło. Chrzest jest bramą wiodącą do Boga. Święty Paweł mówi, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni nie tylko w wodę, ale w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc cały wymiar życia duchowego, swój początek, swoje źródło ma właśnie w źródle chrzcielnym. Jest uroczystość ta szansą, aby do tych treści powrócić, aby nad tajemnicą chrztu pochylić się zarówno w wymiarze czysto duszpasterskim, jak też w wymiarze życia społecznego, nawet politycznego. Bo jak wspomniałem, było to włączenie w określoną wspólnotę narodów już chrześcijańskich. Było to połączenie Polski ze światem Europy Zachodniej, której dzisiaj przecież po tysiącu latach znów jesteśmy pełnoprawnym członkiem, myślę choćby o wspólnocie europejskiej. Tam były tego początki. Tak więc wracanie do początków, do korzeni jest szansą na to, abyśmy odkryli na nowo wielkość i wartość chrztu w naszym życiu osobistym, rodzinnym i narodowym. Jaka jest świadomość chrzcielna współczesnych Polaków? Zostałem ochrzczony, jestem chrześcijaninem. To pewna etykieta czy fakt, na którym mamy budować poczucie tożsamości? Nie ulega wątpliwości, że chcąc mówić o chrześcijaństwie, chcąc mówić o wierze, nie może być świadomość chrzcielna tylko etykietą. Nie może być tylko, nie może się ograniczać do wspomnienia faktu, przeglądnięcia zdjęć z chrztu, czy też dzisiaj obejrzenia filmu, który udokumentował to wydarzenie. Dla nas chrzest ma być podstawą tej. Tożsamości, która źródło swoje ma właśnie tam i opiera się na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niestety, znów rzeczywistość jest różnorodna, zróżnicowana. Dzisiaj każdy katecheta uczący w szkole może powiedzieć, że jest to pewien przegląd na swojej lekcji. Ma tych, którzy uważają się za chrześcijan, bo właśnie powiedzą, Przyjąłem chrzest, byłem u pierwszej komunii świętej, byłem u sakramentu bierzmowania, czasami jestem w niedzielę na mszy świętej, a więc spełniam te podstawowe, czy minimum, czy nawet może czasem nie dostaję obowiązki chrześcijańskie. Ale na tej samej lekcji katechezy będziemy mieć tych, którzy oczekują czegoś więcej, są zaangażowani w życie wspólnoty kościoła, wspólnoty parafialnej, różne grupy, ruchy religijne i szukają tam właśnie pogłębienia swojej wiary, tej, którą w zalążku otrzymali w sakramencie Chrztu Świętego. I w ten sposób chcą odkrywać swoją chrześcijańską tożsamość i budować ją w oparciu o ten sakrament chrztu i inne sakramenty, które potem zostały dane w określonym momencie życia jako dar łaski od Boga. I spotykamy dzisiaj i tych, i tych drugich, którzy nie tylko szczycą się, że są ochrzczeni, a więc mają określoną etykietę i odnotowani zostali w księgach chrzcielnych, ale tych, którzy autentycznie pragną żyć wiarą, którą otrzymali w Chrzcie Świętym. Obserwując życie religijne, także młodego pokolenia, wzrasta liczba tych, którzy w sposób odpowiedzialny, przemyślany chcą pogłębiać swoją wiarę, znajdują sposoby w różnych formach duszpasterstwa, pogłębiają tę wiarę, stają się świadkami autentycznymi Chrztu Świętego w swoim środowisku, nie wstydzą się przynależności do Chrystusa i do Kościoła, aczkolwiek... Spotykamy także w tej samej polskiej rzeczywistości tych, którzy chlubią się, że wystąpili z kościoła katolickiego i chcą posiadać określony dokument stwierdzający ten fakt. Jest ich zdecydowana mniejszość, są to poszczególne pojedyncze przypadki, ale także w tym naszym polskim pejzażu chrześcijańskiego, przecież katolickiego, w przeważającej części narodu takie osoby się znajdują. To wszystko jest uwarunkowane najpierw wychowaniem rodzinnym, potem wychowaniem także katechetycznym, no i zawsze zaangażowaniem osobistym poszczególnych wiernych. Pytanie podstawowe, co chcemy, i co uczyniliśmy z naszym chrztem. Z sakramentu chrztu wynika odpowiedzialność za Kościół i jego misję. Czy Polacy mają świadomość, co oznacza być człowiekiem ochrzczonym oraz jakie zobowiązania ze chrztu wynikają? Ta świadomość na pewno jest zróżnicowana. Przypomina mi się w tym momencie przypowieść o... Siewcy i o tym ziarnie rzucanym w glebę, gdzie gleba różnorodna była, gdzie warunki wzrostu także nie były jednakowe. Tak było i z tym chrztem. Najpierw w Polsce, a w wymiarze indywidualnym w życiu każdego z nas został rzucony, podany dar łaska chrztu świętego. W zależności od tego, na jaką glebę, na jakie serce padło, to ziarno będzie wydawać różne owoce. Ale na pewno te owoce są i na pewno one będą. Czy Polacy mają świadomość, co to znaczy być ochrzczonym? Świadomość z pewnością mają, bo w naszym środowisku temat chrztu czy innych sakramentów nie jest tematem nieznanym, jakimś dalekim, obcym. Ale świadomość sama nie wystarczy. Za świadomością musi iść życie. I tutaj mamy ten problem w dużej mierze. Przełożyć na praktyczne wybory, na codzienność naszego życia to, co mamy dosyć dobrze nawet poukładane przez lata katechezy w naszej świadomości, w naszym umyśle. I myślę, że najwięcej do zrobienia... Tak my wierzący w sposób indywidualny, jak i duszpasterze w różnych posługach duszpasterskich mamy tu na tej płaszczyźnie. Przejścia od świadomości, od wiedzy religijnej, od kultury pewnej religijnej do codziennego życia, aby zaaplikować niejako to, co wiemy w życie codzienne, aby to życie przeżywać w oparciu o Ewangelię. Obserwując codzienność naszego życia, możemy powiedzieć, że nie brakuje tych, którzy się o to starają. Modlitwa, życie modlitwy, praktyki religijne przyczyniają się właśnie do wzrostu świadomości i do chęci życia Ewangelią na co dzień. Mamy niestety szeroki wachlarz tych, którzy bardziej obojętnie podchodzą do przeżywania swojej wiary. Ten chrzest nie wydaje stokrotnych czy nawet sześćdziesięciokrotnych owoców w ich życiu. Ale pamiętajmy, że ziarno zostało zasiane. Pan Bóg podlewa, nawet jeśli człowiek nie ma dziś świadomości tego, co się w nim dokonuje. Głęboko wierzę w to, że wielu z nas wcześniej czy później zakiełkuje to ziarno i wyda owoc mniejszy czy większy Myślę, że z wielką ufnością możemy patrzeć w przyszłość i oczekiwać, będąc w pełni zaangażowani w ten proces wzrastania wiary, że wyda on niebłogosławione owoce tak we wymiarze osobistym, jak i narodowym i Polska będzie mogła nadal być świadkiem Ewangelii Jezusa Chrystusa wobec także innych narodów w Europie i w świecie. O Chrzcie Świętym zarówno w życiu osobistym, jak i w historii naszej ojczyzny, rozmawiałam z biskupem Arturem Mizińskim. Mm. Dwa lata temu, podczas Wigilii Paschalnej, chrzest święty przyjął w wieku 33 lat Stepan Lutarewicz. Jak do tego doszło i co przyjęcie chrztu świętego zmieniło w jego życiu, posłuchajmy. Jakieś 13 lat temu przyszedłem pierwszy raz do kościoła. Byłem owszem wcześniej za dzieciaka jeszcze, ale jakoś tak drogi z kościołem się rozeszły i... Jak zawsze mówiła moja babcia, jak Boga to do Boga. Miałem trudny okres i zacząłem chodzić do kościoła raz w miesiącu. Później coraz częściej, coraz więcej i coraz bardziej poznawałem nauki. Po dziesięciu latach cały czas odczuwałem jeszcze, że czegoś mi brakuje i... Podejrzewałem, że po prostu musiałem do tego dorosnąć, dojrzeć. Zdecydowałem się na przest. Początki były bardzo trudne, bo strasznie się wahałem, czy faktycznie to jest to, czego potrzebuję. Teraz tu już wiem, że tak, to było to, czego potrzebowałem, czego pragnąłem. Dwa lata temu zostałem ochrzczony. W Chikatecie Warszawskiej. Mój zapis na chrześle dorosłych był też jeszcze tym wezwaniem, bo dużo kolegów odmawiali mi, mówili, że co ty robisz, po co ci to? Przecież i tak jest normalnie, ale w środku czuwałem, że to nie jest normalne. Modliłem się, prosiłem Boga o jakąś dobrą radę, czy potrzebuję tego i potrzebowałem tego. Pamiętam pierwsze nasze spotkania w salce z księdzem Sławomirem to było trudne, ale wszyscy zaczynali od tego samego, od początków. Wszyscy byli tak delikatnie zagubieni, ale ksiądz Sławek pomógł nam, poprowadził nas bardzo. To jestem mu wdzięczny, też wiem, że nasza grupa się wspierała nawzajem. Modliliśmy się za siebie, żeby to była właśnie ta droga, którą chcemy kroczyć. Po chrzcie, najtrudniej to była pierwsza spowiedź. Bardzo trudne to było. Bardzo ciężkie, za co jestem też wdzięczny księdzu, który mnie spowiadał, że miał cierpliwość wysłuchać mnie, bo miałem wielu do powiedzenia dużo, ale po spowiedzi i to uczucie jest naprawdę piękne, kiedy wiesz, że ten grzech, który cię ciążył cały czas, po prostu gdzieś zostaje tam z tyłu i już go nie ma. Trudne początki prostu też były takie, że jako osoba dorosła też musiałem siebie kształtować też dodatkowo wiarą i tym, co jest ważne dla Pana Boga, jako we mnie, jako w człowiekowi. Cały czas sobie zadaję różne pytania, proszę Boga o odpowiedź, proszę o wsparcie i... Naprawdę odczuwam to wsparcie. Po każdej modlitwie, po każdej rozmowie czuję, że jestem bardziej pewny tego, co robię, tego jak ta wiara pomaga mi w trudnych momentach. Trudności po się zaczynali od mojej rodziny, bo... Niestety, ale oni tak przeciwieństwo temu tak strasznie byli na początku, ale z czasem, z pomocą modlitw oczywiście, to teraz też czasami ze mną pójdą do kościoła, na msze. I to jest naprawdę piękne uczucie, kiedy za pomocą modlitw i wiary inne osoby też... Widzą, że to jest dobre i próbują też to poznać. Moja narzeczona jest katoliczką i jest też wsparciem dla mnie, duchownym i takim, że pomocą, powiem, że że czas za mnie też się modli, żebym tą wiarę pielęgnował i nie pozostawił oczywiście, żebym byłem też dobrym katolikiem i dobrym człowiekiem. Widzę w tym naprawdę dużo pięknego, bo jeszcze do tego momentu, jak byłem ochrzczony, to na początku czasami tak troszeczkę nie rozumiałem jej, o co jej chodzi, że ja nie chcę pójść do kościoła w niedzielę albo nie chcę pójść do mszej, a teraz widzę, że ta wiara i te modlitwy za mnie naprawdę pomogli i dla mnie, i dla mnie, i dla nas, że to działa. Co to wiara daje? Wiara daje dużo dobrego. Nawet kiedy odczuwasz, że dzień jest bardzo zły, bardzo ponury, ale z rana się pomodlisz, wychodzisz w świat i wiesz, że ten świat nie jest aż taki zły, że to tylko pogoda, ponura. Ale masz jasność w środku i zazwyczaj to koledzy mnie pytają się, czemu ty jesteś taki wesoły, przecież to dzisiaj jest taka paskudna pogoda. A ty odpowiadasz, że słuchajcie, z rana się obudziłem, pomodliłem się za nas wszystkich. No i przechodzę taki szczęśliwy. Bo przechodzę i wszystkich to widzę, wszyscy na miejscu. Też nastawienie do światu się zmieniło mocno. Wcześniej to raczej byłem taki bardziej ponury, nic mi się nie chciało. Rano wstawałem o nie, znowu muszę wstawać. A teraz jak wstaję, to wiem, że ten dzień to będzie owocny. Wstaję z poczuciem, że naprawdę to jest twarde. Mam taką nadzieję naprawdę i też codziennie się modlę o to, żeby jak najwięcej osób mogło doznać tego dobrego, tego szczęścia, tej jasności takiej, tego Bożego miłosierdzia i Chcę, żeby dorosłe osoby mogli i grać tak w na tej dobrej drodze, żeby do nich to też przyszło, że ludzi, których znam i których poznałem też dzięki temu, bardzo dobre ludzie. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska. JEDYNKA Polskie Radio Lektury Jedynki Minęły lata, Maria postanowiła rozwieść się z Charlesem, a Nail, no właśnie. Posłuchajmy dziewiętnastego fragmentu powieści Daphne du Maurier, Rodzina Delaneyów. Czyta Anna Kert. Brakowało godziny do północy, kiedy Nail dotarł do solanek. Ukryty za wiązami zegar wioskowy, wydzwonił jedenastą. Całkiem niezły czas. Nail skręcił gwałtownie w lewo i pojechał wąską, porytą kolejnami drogą, która doprowadziła go nad wodę. Odpływająca fala rozmyła brzegi rzeczki. Na tle zimowego nieba, zeschnięte sitowie połyskiwało trupią bielą. Noc była ciemna, a powietrze przejmująco chłodne. Nail wygasił światła i zaparkował samochód po drugiej stronie drogi. Następnie zabrał walizkę i ścieżką wzdłuż mokradeł dotarł do prymitywnego drewnianego pomostu. Odpływ się nasilał. Nael słyszał szum wody, która ściekając z błota chlupotała wokół słupka, gdzie była zacumowana mała szalupa. Opuścił walizkę do łodzi, a potem sam wdrapał się na pokład. Zaczął wiosłować z prądem rzeczki. Na wodzie nie było tak zimno jak na lądzie. I kiedy Najel zanurzył rękę, zdziwiło go przyjemne ciepło zamiast spodziewanego, przenikliwego chłodu. Wiosła skrzypiały przy każdym ruchu, co w nocnej ciszy sprawiało dość przykre wrażenie. Na prawym brzegu strumienia w głębokiej wodzie kołysały się inne łodzie. Najel miał kolejno niewyraźne kształty uwiązane na zardzewiałych łańcuchach, pozostawione przez właścicieli aż do wiosny. Jego własna łódka była ostatnia w szeregu. Podpłynął do burty, włożył wiosła do szalupy, po czym wspiął się na wąski pokład. Ze skrytki wyjął kluczyk i otworzył kabinę. Z przyjemnością wciągnął do płuc znajomy zapach, w którym nie wyczuwał ani śladu stęchlizny niezamieszkanych wnętrz. Wyciągnął zapałki, zapalił lampę na maszcie. Potem zaś wszedł do środka i rozpalił ogień w małym piecyku. Uporawszy się z tym, co najważniejsze – Wyprostował się na tyle, na ile pozwolił mu niski pułap, i zaczął się krzątać w ciasnym pomieszczeniu. Anna Kart przeczytała dziewiętnasty fragment powieści Dafni Dumourier Rodzina Delaneyów” w przekładzie Anny Bańkowskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio.